Kąpę te akcje Naruto. Tragedia Księżycowej Nocy Czy przybyliśmy za późno. I oni tu? Sakura... Co... Co wy tu robicie? Znowu traci kontrolę. Tak jak wtedy... Trzymaj się! Kakashi powiedział, żeby się nie martwić tymi plamami. Hej! E, Sakura! Ziemia do sakury! Czego chcesz? Ten dziwoląg. Kim on jest? Jego wygląd może być mylący. Ale znacie go. To Gara. Żeby uczynić ze mnie najsilniejszego z Shinobich, mój ojciec, Użył ninjutsu, i gdy byłem jeszcze w łonie matki, tchnął we mnie ducha piasku. Przeze mnie zginęła kobieta, która dała mi życie. Moja matka urodziła potwora. A więc to o tym wtedy mówi! Przez niego Sasuke cierpi. Hej, dziewczynko! Hmm? Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem raczej typem wojownika. Widać to już na pierwszy rzut oka! <śmiech> <śmiech> Tak czy owak, musimy się stąd ulotnić i zabrać Sasuke do Kakashi'ego. Czego chcesz? Sasuke! Wygląda na to, że twój limit to dwa pełne ataki. Więcej nie dasz rady. Masz za mało czakry. Zapamiętaj jedno.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 Jeśli pozwolisz, by zawładnęła tobą nienawiść i zaczniesz czerpać siłę z klątwy, to będzie koniec twojego rozwoju. Jeśli tak się stanie, to nie pokonasz ciebie. Muszę nad tym zapanować! Sasuke! A... Więc to ty... Zostawajcie! Musimy uciekać! Uh! Uh! Sakura, nie! Albo zwariowała, albo nie wiedziała, co robi. Nie jest dobrze. Nie mamy żadnego planu. Co dalej? Nie wiem, czy sobie z nim poradzę. Czemu nie mogę? Nie, Gara! Nie możesz tego robić! Ja eee. eee. się maru. Tak, Gara? Czym jest ból? A? Bo widzisz, nigdy wcześniej nie byłem ranny, więc nie wiem. Ciekawi mnie, co to za uczucie. Hmm. Jakby to ująć trudne pytanie. To bardzo nieprzyjemne uczucie. Pojawia się na przykład, gdy ktoś Cię uderzy. To uczucie, które ciężko znieść. Gdy czujemy ból, jest nam źle. <śmiech> Nie umiem tego dobrze wytłumaczyć. Ból to coś, czego chcemy uniknąć za wszelką cenę. Jasia Maru. Tak. Czy ty też mnie nie lubisz, Jasia Maru? Jak inni? Hmm. Hmm. Każdemu z nas zdarza się czasem kogoś skrzywdzić, ale nie każdy musi nas z tego powodu znienawidzić. Dziękuję ci, Jasia Maru. Dzięki tobie nareszcie zrozumiałem, czym jest ból. To dobrze. Teraz już wiem, że ja też odczuwam ból. Tak jak inni. Nie ma chwili, bym nie cierpiał. Wiem, że nie krwawię, ale ból w środku jest nie do zniesienia. Ból, który czujesz w sercu, jest inny niż zwykły ból. W odróżnieniu od rany na ciele, rany w sercu czasami niestety nie da się zaleczyć. Ale nie martw się. Jest coś, co może wyleczyć złamane serce. To bardzo skomplikowane lekarstwo. I może być podane jedynie przez inną osobę. Powiedz... Co mam za tym zrobić? Może ci pomóc tylko jedno. To coś. To miłość, Gara. Miłość? Zgadza się. Ale jak niby ma mi pomóc? Poza tym, ja chyba nie wiem, co to miłość. Czy aby na pewno? Już raz cię ktoś pokochał. Hmm? <laughs> hmm. Miłość? To pragnienie serca, by służyć komuś bliskiemu, dbać o niego, troszczyć się. Tak jak moja starsza siostra troszczyła się o ciebie, nie ma wątpliwości, że zawsze cię kochała. Siukaku, duch piasku, to duch, którego jedynym celem jest wojna. Piasek zawsze będzie cię bronił, tak jak kochająca matka. Wierzę, że miłość Twojej matki znajduje się w każdym ziarenku tego piasku. Moja siostra, nawet po śmierci, na pewno pragnie Cię chronić. Ja się maru. Ta, Gara. Dziękuję ci za pomoc. Czy wyobrażasz sobie ból, który czuję? Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Ha ha! Yaaaaaaah! Haaa! 20! 21! Hmm? Huragan liścia! Aaaa! Aaaa! Kakashi, ilu już załatwiłeś? Dwudziestu <głosy> dwóch. Wygląda na to, że wygrywam kolejną rundę. Przed chwilą powaliłem 23. Dobra, niech ci. <głosy> po prostu uwielbiam to twoje opanowanie! Dlatego jesteś moim głównym rywalem. <głos> Do roboty. Tak jest. Hej, Jasia Maru. Mogę cię o coś prosić? Oczywiście. Potrzebuję twojego leku. Przepraszam za tamto. To musiało boleć. Przyniosłem ci lekarstwo. Proszę. Wynoś się stąd! Dziwak! Co jest? Patrz jak leziesz, Bachorze! To ten... Dzieciak! Znowu? Wynoś się stąd, dziwaku! Te oczy... To ten dzieciak! Dlaczego? Dlaczego? Hej! Słuchaj! A? Co tu się dzieje? To gara! Miałem rację Nikt mnie nie chce Czemu? Czemu jestem inny niż wszyscy? Co we, we mnie siedzi? Może ci pomóc tylko jedno to miłość Gaara <śmiech> ja się Maru Dlaczego ja? Co ja takiego zrobiłem? Kim jesteś? Czego chcesz? Dobrze się spisałeś, Gara. Dobrze się spisałeś. Te oczy! Co jest? Przecież przed chwilą chciałeś uciekać! Kim są ci dwoje? Kim oni są dla ciebie? Kim dla mnie są? To są moi przyjaciele, Głąbie! Jeśli jeszcze raz spróbujesz zrobić im krzywdę, to bądź pewny, rozgniotę cię jak robaka! I co teraz? Miałeś mnie rozgnieść jak robaka! Śmiało czekam. Już to tobie! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Łukasz Lewandowski, Adrian Perdion, Adam Pluciński, Joanna Pach, January Brunow i inni. Dobrze wiem, jak wielką moc posiada ten gość. I wiem także, że uważam mnie jedynie za głupiego, słabeusza. Ale nieważne. Rodzi się we mnie jakaś siła. Sam nie wiem jaka, ale jednego jestem pewien. Nie przegram tej walki. Bez względu na wszystko. W następnym odcinku Światło kontra ciemność. Dwa oblicza Gary.